2 kwietnia Paweł Drost. Dzień dobry. Teraz serwis i Małgorzata Maliborska. Jedna osoba zginęła, siedem jest rannych to najnowszy bilans środy z wichurami w Polsce. Adam Hoffman musi sprostować informację dotyczącą prezydenta Komorowskiego i jego komitetu wyborczego. Jest wyrok sądu apelacyjnego. Premier kopacz dziś ze świąteczną wizytą u polskich żołnierzy i policjantów w Kosowie. Jedna osoba zginęła a siedem zostało rannych w wyniku wczorajszych wichur przechodzących przez Polskę. Tylko ostatniej doby strażacy interweniowali prawie dwa i pół tysiąca razy. Informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W sumie w ciągu trzech dni dwanaście osób zostało poszkodowanych. Pięć w województwie dolnośląskim, po dwie w kujawsko-pomorskim i lubuskim i po jednej w województwa chłódzkim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Do większości zdarzeń dochodziło w sytuacji, gdy samochody najeżdżały na powalone konary drzew. Ofiarą śmiertelną jest mężczyzna, którego wiele że konar drzewa. Jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych w wypadku polskiego busa w Niemczech. Do tragedii doszło późnym wieczorem na autostradzie niedaleko Kemnic w Saksonii. Do wypadku doszło wczoraj późnym wieczorem na autostradzie A4 na pasie w kierunku Polski. Jak podaje lokalna policja, kierowca mikrobusa podczas gwałtownego hamowania stracił panowanie nad pojazdem, który zjechał z drogi, staranował drogowska, z czym przewrócił się na bok. Kilkoro pasażerów wypadło z pojazdu przez okna, jedna osoba zginęła, siedem odniosło poważne obrażenia. Mikrobusem podróżowało łącznie osiem osób wszyscy to Polacy. Ranni zostali rozwiezieni do okolicznych szpitali, są pod opieką polskich służb konsularnych. Do wypadku w przypadku doszło w trudnych warunkach pogodowych. Autostrada była śliska. W regionie padał deszcz ze śniegiem. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A jednak Adam Hoffman musi sprostować informację dotyczącą Komitetu Wyborczego Bronisława Komorowskiego. Były poseł PiS utwierdził, że jest w nim były członek zarządu Skogwołomin. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok w trybie wyborczym dla Hoffmana. Jego zażalenie zostało oddalone, mówi rzeczniczka sądu Barbara Trębska. Sąd apelacyjny w całości w zasadzie podzielił argumentację sądu pierwszej instancji, zatem, że była to wypowiedź, która padła w kampanii wyborczej w ramach negatywnej agitacji wyborczej i miała na celu zdyskredytowanie pana Komorowskiego. Polityk ma nie tylko sprostować informacje, musi też płacić 10 tysięcy złotych na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach i opłacić koszt procesu. Wyrok zapadł w trybie wyborczym. Za godzinę msz to publikuje serię dokumentów z brytyjskich archiwów dotyczących Katynia. Chodzi o dokumenty w części znane historykom. Dotyczą one między innymi działalności amerykańskiej Komisji Maddena, która w latach 50. badała zbrodnię katyńską. O tym, jak ważne są te materiały, mówił rano w Trójce Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna.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 Dokumenty zostaną opublikowane na stronie internetowej resortu. Przypomnijmy, w Katyniu, ale także Charkowie i Miednoje NKWD rozstrzelało blisko 22 tysiące Polaków wziętych do niewoli po agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Byli wśród nich oficerowie Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, a także artyści, lekarze, nauczyciele i prawnice, Więc ginęli od strzałów w tył głowy. Egzekucje trwały od kwietnia do maja 1940 roku. Premier Ewa Kopacz dziś jest w Kosowie. Szefowa rządu przyleciała z krótką świąteczną wizytą do polskich żołnierzy i policjantów, którzy pełnią służbę w międzynarodowych siłach stabilizacyjnych. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. W trakcie krótkiej wizyty premier Ewa Kopacz odwiedzi zarówno jednostkę specjalną polskich policjantów w Mitrowicy, jak również Bazę Sił NATO, gdzie służą nasi żołnierze. Oprócz rozmów o biorącej sytuacji w Kosowie w planach jest też świąteczne spotkanie z żołnierzami i policjantami. Szefowa rządu złoży wszystkim pełniącym tu służbę funkcjonariuszom Wielkanocne życzenia. W Republice Kosowa polscy żołnierze służą od 1999 roku. Do natowskiej misji dołączyliśmy krótko po tym, jak Polska wstąpiła w struktury sojuszu. Obecnie polski kontyngent liczy około 230 żołnierzy, natomiast policjanci stanowią wsparcie dla operacji prowadzonej przez Unię. Europejską. W Kosowie jest teraz około 100 funkcjonariuszy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Premier Ewie Kopacz, towarzyszą w Kosowie wicepremier szef Monu Tomasz Simoniak oraz minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska. Przed oknem papieskim w Krakowie coraz więcej zniczy i kwiatów. To wyraz pamięci o Janie Pawle II w dziesiątą rocznicę jego śmierci. To się czuje, czuje się obecność Papież cały czas z nami jest, cały czas żyje w nas Jest to dla nas duże przeżycie Sama śmierć papieża to jest y, takie wydarzenie, którego się nie zapomina Nie byliśmy tutaj wtedy, a dzisiaj to jest jedyna okazja, która się nam nadarzyła, żeby tu przyjechać No z czasem jednak się człowiek przyzwyczaje, że jednak on odszedł Chociaż bardzo by się chciało, żeby nadal wśród nas był o 21 rozpocznie się w krakowskim sanktuarium św. Jana Pawła II czuwa niemodlitewne. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale chwilami będzie się rozpogadzać. Przelotne opady śniegu, krupy śnieżnej i deszczu ze śniegiem. Lokalnie burze, nad morzem i w górach wciąż silny wiatr. Trzy stopnie w Kielcach, w Lublinie 4, w Augustowie Gdańsku i Krakowie 5, w Poznaniu i Wrocławiu 6, a w Szczecinie, Bydgoszczy i Warszawie 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 W MediaExpert, przecenę na święta. Zyskaj nawet 50% ceny na urządzenia do zabudowy Electrolux. Regulamin promocji na mediaexpert.pl. MediaExpert, Media włączamy ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 11. Do południa. Za południe mapa polskiej radio.pl do 12.00. Teraz Martyna Jakubowicz. Leją asfalt na raj, beton już pokrył świat. Dwa hotele i klub, dla gości różowa szafa gra. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno, trafił szlak. Asfalt na raj, beton już pokrył Ma już drzew, dziś obejrzysz je w muzeum. Tylko dolar za dzień, kasa jest przy samym wejściu. Wszystko poszło w siną Gal, to co miałeś dawno trafi już lak. na raja będą już pokrył po świat. Wyplew mi osty, jeśli musisz coś tu wsuć. Niosę flamy na jabłkach, powiedz jak żyć mam bez ptaków i pszczół Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak Asfalt na raja, beton już pokrył świat Późno w noc trzasnęły moje drzwi Dużą, żółtą taksówką w dal odjechał mój miś wszystko poszło w siną dal To co miałeś dawno trafił szlak Asfalt na reja, beton już pokrył świat Wszystko poszło w siną dal To co miałeś dawno trafił szlak Asfalt na reja, beton już pokrył świat Asfalt na reja, Duża żółta taksówka Martyna Jakubowicz. My dzisiaj koncert o 19.00. Czarny Haifi i Iza Kowalewska wystąpią. Mamy zaproszenia dla Państwa, więc proszę korzystać z telefonu 227 Trójek. Koncert dzisiaj o 19.00, a zapraszamy w imieniu Agnieszki Szydłowski. The war begins in our emotion I am leaving many people feeling worse than before people like to drive the cars and smoke up people like to sit Trójka audycja do południa. 13,5 minuty po 11. Anusz Widelew. Święta tuż, tuż. Katarzyna Pruchnicka tu. Anusz. Anusz. <grym>, mazurki. Ja nie mogłam, zajmując się kulinarnymi, świątecznymi tematami, pominąć te wyjątkowe ciasta. Mazurek y, musi spełniać kilka y, podstawowych warunków. Musi być bardzo słodki, pięknie zdobiony i podany... Nie podan... musi być go dużo... <grym>, no to właśnie z tą słodyczą i z tym, że go dużo, no to wiesz, ma mazurek kroi się w takie maleńkie kwadraciki, bo on jest tak słodki. Aha, rozumiem, że Ważna ty możesz jest dużo. Ważna jest Tak, tego Aha, rozumiem. tak żeby, żeby jeszcze po świętach można było go dojeść. No a kolejną, takim kolejnym warunkiem, żeby ciasto nazwać mazurkiem, to jest to, że musi być podane na wielkanocnym stole, bo to jedno z niewielu ciast, które jemy tylko i wyłącznie w tych cudownych, świątecznych okolicznościach. Podstawą zazwyczaj jest kruchy spód, a smakiem i dekoracją za Razem jest krem. Mm, bardzo przez wszystkich lubiana masa kajmakowa. Wiem, że ty też lubisz tą krówkową, ja wszystko lubię. Kar karmelową masę. Mm, czekolada, ale również kremy cytrynowe, pomarańczowe. Marcepan mm. jest takim świątecznym dodatkiem. Bardzo często w Mazurkach jest wykorzystywany. Konfitura różana tak? też. Tak, tak marcepan, konfitura różana, różany mm. mazurek. Mhm. Agata Wojda, szefowa opasłego tomu, szefowa kuchni opasłego tomu rozwinie mazurkowy temat. Mazurków jest nieprawdopodobna ilość no i może być zarówno na waflach, może być zarówno na spodach kruchych, może być po prostu na orzechach. Ja bardzo zawsze lubiłam, jeżeli mazurek był na kruchym cieście i miał sobie tą taką swoją warstwę tofi, ale za każdym razem, gdziekolwiek on się nie pojawiał, to trudne było to, żeby on się nie kruszył, bo mazurek taki zrobiony klasycznie w domu ma to do siebie, że jak go się przekroi jakimś nożem, to połowa ciasta zostaje, połowa się przykleiła, połowa odpadła. Mój pomysł w tym roku na Mazurkę jest troszkę taki na przekór, bo skoro wszystko wolno i skoro może to być dowolny spód, to ja pozwoliłam sobie na zmiksowanie, nawet nie wiem, czy chcę podawać straszne proporcje, bo tak jak sama wskoczyłam na głęboką wodę i pomyślałam sobie, że po prostu na logikę wykonam spód, to zabawiłam się ze zmiksowaniem prażonego sezamu, orzechów laskowych, orzechów włoskich, dodania do tego miodu, który jest pewnego rodzaju spoiwem i nadaje później temu gibkość słodycz, nie ma żadnego cukru i jeszcze do tego dodanie trochę masła rozpuszczonego, które nadaje tłustości i wykładamy tym spód do mazurka, podpiekamy, żeby się pięknie złączyło, żeby zapachniało a potem pozwoliłam, żeby to ostygło, bo już potem nic tym więcej nie robimy, a warstwę, którą wykładamy, no to to może być nasza warstwa absolutnie dowolna. Takim szałem, który nas opanowuje, ale żeby było śmiesznie, to działa na całym świecie, czyli to gotowanie puszczki mleka skondensowanego, żeby uzyskać krówkowate tofi. I ja się takim czymś bawiłam. Możemy tak naprawdę już ją samą wyłożyć na ten nasz spód, ale tak łatwo nie było. Dodatkowo postudzoną masę połączyłam z mascarpone, do tego dodając troszeczkę jeszcze rozpuszczonej czekolady, tylko i wyłącznie, żeby spełniła pewną formę ściśnięcia tego i zabezpieczenia i dla absolutnej pewności trochę żelatyny rozpuszczonej, żeby dla odmiany podczas miksowania nadmuchać to, stworzyć pewnego rodzaju pół galaretkę o smaku karamelu, a potem na górze możemy sobie już dowolnie, dowolnie, dowolnie to wszystko zdobić, tylko trzeba to wstawić na trochę do lodówki, żeby powstało. Ja nie wiem, czy w tym roku będę miała czas na eksperymenty z takim orzechowym spodem, ale pomysł na dodanie do masy kajmakowej mascarpone bardzo mi się spodobał i tak zamierzam zrobić. Poza tym mam w planach jeszcze mazurek cytrynowy i z masą z, masa, z masła orzechowego i czekoladą. A ty planujesz jakieś szaleństwa mazurkowe? Nie, ale mam do ciebie jeszcze jedno pytanie tak. takie do fachowca. Jak rekomendujesz dla czteroosobowej rodziny ile blach ciasta powinno być tak na głowę? na święta. Ale w ogóle, czy bo wiesz, Paweł, to nie jest wszystko takie proste. Zobacz, na przykład baba drożdżowa mhm. to jest takie ciasto, wspaniałe, świąteczne również, ale zjesz kawałek baby i już masz załatwione śniadanie. Przepraszam, tak kolokwialnie, ale już masz z głowy, z głowy śniadanie. Mazurek jest raczej do kawy, jako deser, taki skondensowany a na obiad? smakołyk. A na, obiad, a na obiad cernik albo pascha. To też deser. To tak blacha na głowę, na dzień. Może tak się wydarzyć. Może tak to się wszystko skończyć. No ja będę pamiętał twoją rekomendację. Jeszcze wracając do twojego pytania, tak. to u mnie w domu jakoś te mazurki nie do końca się często pojawiały. Natomiast jeżeli chodzi o, o składniki pod tytułem orzechy, to się pojawiały w formie ciasta, które się nazywało pszczółka. A też świąteczne ciasto. Takie, nie wiem czy świąteczne ciasto, które się pojawiało na świętach, więc uznajmy, że jest świąteczne. Mhm. I to jest takie ciasto, y, y, różnie może być robione, ale na kruchym cieście przede wszystkim i dużo orzechów i dużo miodu. Podoba mi się to ciasto. Ciasto pszczółka. Muszę to sprawdzić. Polecamy. Katarzyna Pruchnicka. Dziękuję bardzo. Gdy z tortu świeczki czy dopek, że jedna nieposłuszna par się, znaczy, że miałam okrągły rok na sen. Gdy piłam swoje zdrowie, i na stół pełnej szklanki took me to her favorite books, gave me clothes, and the first cigarette. Sometimes, we would head down to Blackbird's Mall to watch the barges on ground. a few months, everything about our life was perfect. It was only us. We were inseparable. But gradually, she passed into another distant. to promocja. Ależ ten czas leci. Dla nas zdecydowanie biegnie. Razem z Państwem biegamy już od sześciu lat.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 A no, w studium Michał Margański Po twójne Pasmo a ja wiem, o czym dzisiaj będzie i cieszę się. To bardzo dobrze. To znaczy, że jesteś fanem The Cinematic Orchestra. Owszem. No to słuchaj uważnie. Bo pewnie wiesz, skoro jesteś takim fanem, że w kwietniu w kwietniu The Cinematic Orchestra przyjeżdża do Polski. Na dokładkę. Zespół w tym roku planuje opublikowanie nowego albumu. Tak więc miłośnicy z pewnością czekają na, na zapowiadaną na ten rok płytę. No i tak sobie pomyślałem, że zanim zobaczymy ich na koncercie i zanim posłuchamy nowe utworów, to warto dziś przywołać inną brytyjską formację porównywaną właśnie z zespołem Jasona Swińską. Formacji, które otrzymały tytuł następców The Cinematic Orchestra jest sporo, ale wśród nich jest taka jedna, która, która na to miano w moim przekonaniu zasługuje najbardziej. Ja myślę tu o kolektywie loka, Mającym na swoim koncie na razie tylko dwie płyty długo grające Niemniej są to bardzo charakterystyczne wydawnictwa Opatrzone zresztą podobnie jak The Cinematic Logiem wytwórni Ninja Tune Pierwsza z tych płyt nosi tytuł Fire Shepherds Druga z kolei to Passing Place I to właśnie ten drugi album Dziś przywołamy Był rok 2011 już czego będę słuchał w samochodzie podczas przejazdów, podczas tych świąt. Myślę, że warto. Świetne. No właśnie, no i ile to już płyt utonęło bezpowrotnie. Ja mówiłem o tym albumie cztery lata temu, kiedy się ukazał, ale jakoś ta płyta nie zdobyła większego boklasku, większego uznania. A że jestem glonojadem to lubię czasem wysperać i przynieść coś takiego, co, co nigdy nie zaistniało w tak zwanym mainstreamie. The Art of Burning Bridges to tytuł tego nagrania. Nagrania, które wraz z jedenastoma innymi tworzy, no myślę, że taką piękną siatkę nużezowej kombinacji. Czasem chyba przypominającą filmowe tematy pisane przez Krzysztofa Komedę. No, no, i nic, no i nic zresztą dziwnego, bo jedna z ważniejszych postaci tego kolektywu, czyli saksofonista Raymond Dickety, tutaj grający w tym konkretnym utworze na flecie, Raymond fascynuje się polskim jazzem, no i na dokładkę mieszka w Warszawie, udzielając się w wielu innych przedsięwzięciach. Loka. Loka. To brzmi zupełnie jak Big Band, przynajmniej w tym no, wcześniejszym. Bo tam jest cała masa muzyków, to jest rasowe, nudgezowe granie na żywo, na mm. setę, e, bardzo szlachetna muzyka. Loka, proszę zapamiętać tę nazwę no i pospierać to tu, to tam. No, no i myślę, że ta poeta Passing Place przypadnie do gustu nie tylko tobie, ale w ogóle fanom The Cinematic Orchestra. No i dziś taka sugestia ode mnie, a w trakcie. W trakcie naszego jutrzejszego spotkania W tonacji trójki przywołamy płyty The Cinematic Po pierwsze z powodu Zbliżającego się koncertu, po drugie Bez powodu z powodu. Po trzecie, z takiego powodu, że mam kilka reedycji. Dwa albo trzy tygodnie temu dzieliłem się nimi z państwem. No i znowu będę chciał zrobić taki mały upominek, mały prezent. Ja nie wiem, na Wielkanoc można robić prezenty? A czemu nie? A czemu nie? No właśnie. Tak więc do usłyszenia. Kilka minut po 15. w piątkowej i Trójki. Już teraz serdecznie zapraszam. Proszę zapamiętać dwa słowa na dzisiaj. Loka i Michał Margański. Dzięki. Dzięki. oczu zmrużeniu cieniu, o Twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach. Nucę w sobie. Chcę sobie z córpny pop, górny No nudzę wciąż o tobie. O wspólnej kawie. Błądzeniu po Warszawie o kłótni i zabawie. I o leżeniu w trawie, o zwykłych tak naszych dniach gwizdzę sobie. Sirp na babem debem, kurp do babem debem, w nudze sobie. Sirp na babem debem, kurp do babem debem, w wciąż on. o tobie, nuce gwizdzę sobie Zawsze gdy coś robię, albo nic nie robię Nudzę wciąż o tobie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 But now we call against the tide, those distant days are flashing by. each the long no. James Bay, Hold Back, The River. Michał Jakubik, Jan Niebudek i Paweł Drozd, dziękujemy. Po 12 za, a nawet przeciw, a za 4 minuty kolejny odcinek powieści Janne Bator, Wyspa łza. Kilka egzemplarzy tej właśnie książki można teraz u nas zdobyć drogą telefoniczną, proszę dzwonić. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego na święta. m się po strasznie kochalem się Kochalem się A to się zwykle Tak zaczyna Sam nawet nie wiesz Jak i gdzie Po prostu wzięła się dziewczyna A potem jest już z tobą Źle Tak i Strasznie Leca kochałem się Tak Kochalem się. Tur set set raz, wiem czego chcesz, bo to się zwykle tak zaczyna. Sam nawet nie wiesz jaki gdzie. O całym świecie zapominasz i kochasz, go tak serce chcę. Z początku rzadko ją widujesz, a potem częściej chce z nią być, a w końcu trudno, ale czujesz. Że bez nich nie możesz żyć. Tak i strasznie. strasznie. Leca kochalem się. Tak dziś strasznie. lecz kochalem się. Który raz. Setny raz. Który raz. Let's me me Czyta nową książkę Joanny Bator Wyspa Łza Fragmenty Muzyka Tetno Oraz Maria Pomianowska I Włodyt Kiniorski Fragment dziewiętnasty Przedostatni Ostatnie dni w galle Mijają mi na rozmowach z Orlandem Który mówi, że to imię to nie jego wina i z typowo angielskim humorem dodaje, że jego matka robi zakupy tylko w eleganckim Waitrose, jedynym supermarkecie, gdzie można usłyszeć takie zwroty jak Orlando, odłóż proszę tę papaję. Poznaliśmy się na murach fortu, które stały się dla mnie miejscem codziennej włóczęgi, a uporczywe krążenie i wieczne powroty na plażę pod latarnią morską wydają się najlepiej pasować do wszystkiego, co do tej pory zdziałałam podczas podróży po wyspie Uzie. Orlando wygląda trochę jak Tilda Swinton, gdyby piękna aktorka była szatynką i nosiła kilkudniowy, ostry zarost. Jest ładny, opalony na cynamonowo, chudy. Studiował historię filmu. Tak jak kiedyś Sandra Valentine, Orlando wyruszył w podróż dookoła świata i włóczy się już od pół roku. Ubiera się w haremki i koszulki z wizerunkami nieznanych mi brytyjskich zespołów. A na nadgarstku ma zamotane rzemyki, paciorki i pomarańczowe nitki buddyjskich błogosławieństw. Orlando szuka więc siebie. Obiecuję, że będzie odtąd też rozglądał się za Sandrą Valentine i da mi znać, jeśli trafi na jakiś ślad. Wybiera się teraz na górę Adama, gdzie ja nie dojechałam, bo z powodu burz odwołano moją nocną wspinaczkę. Goodbye, Orlando. Enjoy your symptom. Wigwamie ze szkła najbardziej lubię taras na najwyższym poziomie, wysunięty nad dżunglą w stronę morza. Nazwałam go gwiazdopatrznią. Tak kiedyś określano obserwatorium astronomiczne. Więc teraz, kiedy już czuć w powietrzu zbliżający się świt i nie mogę dłużej wysiedzieć w kokonie moskitiery, rzucam na deski parę poduszek z rozpadającej się kanapy, na nie ciało własne i patrzę w niebo. Dżungla w ciemności wygląda jak pole brokułów rosnących jeden przy drugim, ale nad nim jest przestrzeń i podmuchy wiatru nad oceanu. Można złapać oddech bardziej niż na poziomie sypialni, tonącym w koronach drzew, narażonym na nagłe odwiedziny ze zwierzęconych nocą owoców drzewa bochenkowego. Wyprawa na wyspę Uze jest jednorazowa, niepowtarzalna i wszystko, co tu robię, dzieje się w niszy w czasie nie mając nic wspólnego z czasem zwykłym, który czeka na mnie i tika, czego na szczęście nie słychać w nocnym buzowaniu dżungli. Babka Pinkboya, ta, która wie, wcale nie wygląda jak czarownica, a roiłam sobie wiedźmy i cuda niewidy. Chciałam, by przypominała wariatkę krążącą z tobołkami po murach Fortu Galle, albo jeszcze lepiej, by okazała się tą kobietą, którą widziałam tylko przez moment w drodze na północ z Negombo. Chciałam wtedy dotrzeć do Mannaru, gdzie wyspę z Indiami łączy most Adama. Wlekliśmy się bitą drogą, która tonęła w coraz głębszych kałużach, a kierowca, elegancki i kulturalny syn Gales zaczynał się denerwować, że utkniemy w tej dzwoniącej w uszach pustce między elektrycznymi pastuchami dla słoni i nieruchomymi chudymi krowami. Droga była długa i nudna chaszcze po obu jej stronach jakoś niepokojące, przyczajone a kierowca by mnie zabawić opowiadał o rodzaju bomb używanych w wojnie syngalesko-tamilskiej i o ludziach, których wozi po swoim kraju Arabowie na przykład nigdy nie odwiedzają świątyń innych religii a ich dzieci tańczą w deszczu kiedy zaczyna padać, proszą go by się zatrzymał i wybiegają pod strugi ciepłej wody jakiej nie znają ze swoich pustynnych krajów, tańczą zobaczyłam ją kiedy wjechaliśmy na most nad brązową rzeczką wezbraną po deszczu i pełną kobiet w Sari, tak jaskrawych, że zapiekły mnie oczy w tym rodzaju wizualnej rozkoszy, jakiej można doświadczyć tylko w tropikach, pokryta naroślami strasznej choroby, stała tam i patrzyła, nie uczestnicząc w chlapaninie, odprowadziła wzrokiem nasz samochód. Kawałek dalej moja próba dotarcia do przesmyka, gdzie wyspał Uza skapuje z Indii... Skończyła się niespodzianie i nieodwołalnie. Mundurowi na posterunku oświadczyli, że drogę zalały deszcze i jest nieprzejezdna. Innej nie ma. Zawróciliśmy. A ja myślałam, że zobaczę jeszcze kąpiące się w rzece kobiety. Że to wszystko nie było na darmo. Niestety, brzeg był już pusty. Niekiedy sami tubylcy czują się zmuszeni do podszywania się pod coś, czego pragną przyjezdni. I nauczyli się odgrywać rolę egzotycznych mieszkańców malowniczej wyspy – tak jak ostatnie japońskie gejsze, masajscy wojownicy, beduini z herbatą w saszetkach dla turystów all-inclusive, grają swoje. Wędkarze z wybrzeża koło galle podobnie. Wskakują na swoje kije tylko po to, by turyści mogli ich sfotografować w roli tradycyjnych rybaków. Bo nie łowią już ryb w ten sposób. Babka pingboja nie przypomina kobiety z nadrzeki. I w ogóle nie pasuje do kolekcji odmieńców, którzy podczas tej wyprawy wchodzili mi pod pióro. A do tego wcale nie jest stara, choć może taka się wydaje z perspektywy kierowcy tuktuka. Ma krótkie farbowane na czarno włosy i wygląda trochę jak moja tatarska ciotka z jelonków, kiedy się do niej wprowadzałam wiele lat temu. Ubrała się w sukienkę w słoneczniki, szytą na miarę z materiału idealnego na przyjęcia w Enerdowskich i rumuńskich ambasadach w latach 70. Wita mnie z zadowoloną miną, jakby wiedziała o tym nieoczekiwanym podobieństwie i uśmiecha się całym garniturem sztucznych zębów. Wyobrażałam sobie chatkę lokalnej czarownicy, jeden kieł, dymka, dzideł, czarne koty, martwe kruki, a babka pingboja Mieszka w zwykłym, skromnym domu na wzgórzu, do którego wspieliśmy się na motorze wąską drogą w towarzystwie watachy psów udających, że chcą mi odgryźć łydki. O wiele prościej byłoby tam po prostu wejść, ale odnoszę wrażenie, że największą obrazą, jaka może spotkać tutejszego mężczyznę, jest odmowa użycia jego mechanicznego środka transportu. W domu babki jest dużo ludzi zajętych sobą i dużo masywnych mebli. Kanapy i fotele z drewnianymi oparciami w dziwny sposób bardziej przypominają zwierzęta zagnane do za małej dla nich zagrody niż kanapy i fotele. Pink Boy... Z tym swoim służalczym uśmiechem sprawia wrażenie ubogiego krewnego, któremu się nie poszczęściło. I zastanawiam się, co on naopowiadał tym ludziom, do których domu trafiłam. Dostajesz szklankę słodkiego napoju, ciasteczka, uśmiechają się do mnie schludne maluchy i przynoszą więcej ciasteczek, a jeden z mężczyzn wystrojony w seledynową koszulę i dżinsy robi nam zdjęcia, nie przestając rozmawiać po angielsku przez telefon na temat oczekiwanej dostawy sprzętu medycznego. Mam poczucie, że znalazłam się tu zupełnie niepotrzebnie I zaczynam żałować, że dałam się wrobić Pinkboyowi Ale wtedy jego babka, a może reinkarnacja mojej ciotki z jelonków Kiwa na mnie i prowadzi do pokoju na tyłach domu Przez korytarz tak wąski, że jej ciało wypełnia go od ściany do ściany Sunę za nią jak chuda bliźniaczka To raczej weranda otwarta na ogródek pełen dojrzewających pomidorów niż pokój Masywna kanapa, na której siadamy z westchnieniem Zapada się pod naszym ciężarem I wtedy kobieta sięga po album I kiedy kładzie go na kolanach Album w okładkach z imitacji skóry poprzecierany na brzegach Wiem, że jednak trafiłam w dobre miejsce To ja w Nowym Jorku, mówi bez zbędnych wstępów I na zdjęciu widzę ją o 20 lat młodszą Choć niewiele szczuplejszą Stoi na tle statui wolności Z dwiema innymi kobietami O smagłej skórze i nieśmiałym uśmiechu Pracowałam w szpitalu Tłumaczy I na następnym zdjęciu ona i te same Albo podobne koleżanki Pozują w białych uniformach i czepkach I znowu podczas spaceru Central Park, Chinatown Nagle bliskie sąsiedztwo Siódmej ulicy, na której mieszkałam Mniej więcej w tym samym czasie Lody w Little Italy Promna Staten Island Empire State Building Zona Bronxie, Brooklyn Bridge. Jeszcze całej falicznie dumne bliźniacze wieże. Tradycyjny nowojorski zestaw turystyczny. A tu ona, mówi nagle babka Pinkboja i stuka palcem w fotografię zrobioną na Union Square. W czasie, kiedy odbywa się targ warzywny. Pijałam tam cydr i to wszystko cydr w papierowych kubkach, piękne owoce i warzywa w środku miasta bliskość Barnes Noble, pierwszej księgarni w moim życiu gdzie w jasnych przestrzeniach można było czytać książki przy kawie i ciastku to wszystko wydawało mi się wtedy kwintesencją wielkoświatowego życia nie miałam jeszcze pojęcia, że dla amerykańskich znajomych akademików i artystów ta księgarnia sieciówka jest równie mało wielkoświatowa i wyrafinowana jak posiłek w pret a ubrania GAP albo perfumy Calvina Kleina to ona, mówi babka Pink Boya. I z tyłu, za dwiema sfotografowanymi lankijkami, widzę jasnowłosą dziewczynę, obróconą pół profilem. Podmuch wiatru rozwiał jej zbyt rozjaśnione włosy i zasłonił oczy i nos. Widać tylko usta, do których podnosi papierowy kubek. I te usta mogą być moje. Podobnie jak moja może być czarna, skórzana kurtka i obcisłe dżinsy, bo tak ubieram się najchętniej do tej pory. Nie mam tu okularów do czytania i babka Pink Boya daje mi swoje, a ja przez zbyt silne dla mnie szkła patrzę na powiększony obraz i wydaje mi się, bo bardzo tego pragnę, że rozpoznaję na palcu dziewczyny pierścionek, z którym się nie rozstaje. Dziewczyna stoi obok odwróconego, niestety tyłem wysokiego, ciemnowłosego chłopaka, z którym pójdzie zaraz do Chinatown na lunch, zwieńczony ich ulubionym deserem puddingiem z mango, słodkim i puszystym, by potem wygłupiać się w małych sklepikach z suszonymi żabami, zębami tygrysów i wężami w zalewie ku niezadowoleniu ponurych chińskich sprzedawców. Sięgam po czarny zeszyt z Meknes. To ona. Potwierdzam. To ona. Joanna Bator Wyspa Uza Czyta Danuta Stenka Muzyka Tetno Tomasz Drozdek Oraz Maria Pomianowska I Włodek Kiniorski spłyty Smok Dwugłowy Gościnnie Jan Świło Zacytowaliśmy także muzykę Do filmu Sally Potter Pod tytułem Orlando Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Od poniedziałku do piątku o 11.50. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy.